Kiedy zaczynałem swoją taką świadomą przygodę z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, pamiętam, czytałem książkę Josha McDowella, Droga sceptyka do Boga. I opisuję taką sytuację, kiedy w pewnym momencie zrozumiał, że dziewczyna, z którą jest, nie pasuje do niego, a on nie pasuje do niej, że nie stworzą szczęśliwego związku. Ale trudno było im odejść, rozstać się, chociaż oboje rozumieli, że nie pasują do siebie. No, pewnie znacie albo osobiście, albo z jakichś swoich znajomych, którzy w pewnym momencie zobaczyli, że okej, okay, starają się, ale to nie powinni zawierać związku małżeńskiego. Ci ludzie jednak byli przekonani, że nie powinni tego robić. Roztali się i ten moment opowiada, kiedy po rozstaniu szedł, a w zasadzie leciał samolotem i ten ból w środku i mówi Boże, dlaczego, dlaczego? I wtedy przypomniało mu się takie zdanie z Biblii. Rzymian 8.28. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. No i Pisze tą książkę oczywiście po latach, więc mówi, że teraz jest szczęśliwy, widzi dlaczego, rozumie lepiej, tak, tą całą sytuację, nie będę teraz tego opowiadał. tak I on jest szczęśliwy w małżeństwie i ta jego była dziewczyna. I pamiętam ten moment, zachwyciłem się tym fragmentem Bóg z tymi, którzy go miłują we wszystkim, współdziała dla ich dobra. Bardzo fajny fragment, świetnie, wszystko cudownie. I przez lata, i do tej pory wierzę, i jak są trudne sytuacje, modlę się tym fragmentem, ufam Bogu i doświadczam tego, że On rzeczywiście na dobro oprowadza różne nasze sytuacje. Ale wiersz 29 tłumaczy nam jeszcze coś dalej. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Czyli przez te wszystkie trudności i przeciwności Bóg nas przeprowadza dlatego, żeby kształtować nas charakter i żeby nasz charakter był odbiciem charakteru Jezusa Chrystusa. Oczywiście to jest tak jak ktoś powiedział, że ideały są jak gwiazdy, nie można ich dosięgnąć, ale można się nimi kierować. Nie jesteśmy w stanie być tacy jak Jezus Chrystus, ale możemy kształtować nasz charakter, aby stać się coraz bardziej podobnymi. Tak, ideały są jak gwiazdy, nie można ich dosięgnąć, ale można się nimi kierować. Co to jest charakter? Charakter to są motywy i sposób naszego postępowania, czyli dlaczego coś robimy oraz jak coś robimy. I tu uwaga, często to się myli z charakterem, czyli z temperamentem, na przykład cholerykiem, jest się do końca życia, co nie oznacza, że mam w niekontrolowany sposób wyładowywać złość. I charakter przede wszystkim ćwiczymy przez nawyki. Człowiek jest istotą nawykową, zmieniając nawyki, zmieniamy Człowieka. I teraz opis charakteru Bożego i Niebożego. tak Pewnie nikt z nas nie jest tylko takim albo tylko takim, ale musimy widzieć na przestrzeni lat, mijającego czasu, w którą stronę idziemy. To jest w liście do Galacjan w piątym rozdziale, od wiersza dziewiętnastego, tak zwane uczynki ciała, uczynki ducha. Przyznam to takim współczesnym tłumaczeniu, będzie bardziej zrozumiałe. Kiedy jednak ulegamy własnym złym skłonnościom, w naszym życiu pojawiają się nieczyste myśli, pożądanie zmysłowych przyjemności, bałwochwalstwo, spirytyzm, poddawanie się demonicznym wpływom, nienawiść, napastliwość, zazdrość, gniew, zachłanność, oskarżanie, krytykowanie osób spoza własnego kręgu, sekciarstwo, zawiść, morderstwo, pijaństwo, hulaszczość i wszystkie tym podobne rzeczy. Pozwólcie, że Wam przypomnę to, co już wcześniej mówiłem. Kto tak żyje, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Kiedy jednak Duch Święty włada naszym życiem, owocem tego będą miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, delikatność, opanowanie. I tutaj są dwa style życia, dwa sposoby życia, tak, które Paweł pokazuje. Zbliżasz się w stronę jednego czy drugiego. I popatrzmy na kilka biblijnych przykładów, dlaczego warto jest kształtować swój charakter. W Księdze Daniela, w Starym Testamencie, w rozdziale 6, wiersze 4-11 do 11, jest taka historia. Daniel wyróżniał się wśród satrapów, ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał go ustanowić na całym królestwem. Czyli Daniel wyraźnie się wyróżniał, dlatego że postępował według bożych standardów, że była w nim boża mądrość, boży charakter. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciw Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Takie ówczesne ABW, wszystkie te służby specjalne, wszyscy ci politycy szukali, ale nic w nim nie znaleźli. Wtedy, rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. I Mówiłem, "OK". Mamy jakiś punkt, tu coś zróbmy Wówczasowi satrapowie i ministrowie Wpadli do króla i tak się odezwali Żyj wiecznie królu Dariuszu Wszyscy ministrowie królestwa Namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy, doradcy Doradzają Aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą Ktokolwiek w ciągu 30 dni O cokolwiek będzie się modlił Do jakiegokolwiek boga albo człowieka Oprócz ciebie królu Będzie wrzucony do lwie i jamy To jest ciekawa rzecz tak Przy okazji, tak, to powiem 30 dni Niektórzy wyciągają z tego wniosek, że jeżeli w ciągu 30 dni zaniedbasz modlitwę, to coś znaczącego tracisz i trudno jest to odrobić. Co tracisz? Można powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. Tracisz nawyk. Około miesiąca trzeba, żeby ukształtować nawyk i około miesiąca potrzeba, żeby człowiek odwykł od danego nawyku. Teraz więc królu wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa medów i persów nie może być cofnięte. Wobec tego król skazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. A gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysłał się swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. I co zrobił teraz? Nie przestał się modlić, co więcej, nie przestał modlić się cicho, czyli nie zniżył swoich standardów, powiedział tak się modlę, i nie będę się wstydził Boga Modlił się głośno, nie zdradził Boga, w którego wierzył Nie chciał iść na kompromis I tutaj jest taka ważna zasada, jeżeli chodzi o kształtowanie charakteru Nigdy nie zdradź tego, w co naprawdę wierzysz Nigdy Dlaczego? Bo to, co budujesz darem, możesz ocalić lub zniszczyć charakterem I wiemy, że wrzucono go do jamy, gdzie były lwy Jednak Bóg go ochronił Nad ranem otworzono tą jaskinię, on wyszedł, a król kazał tych, którzy uknuli ten podstęp, wrzucić do tej samej jaskini. I to jest kolejna rzecz, że jeżeli my będziemy szli mądrze i bezkompromisowo za Bogiem, to Bóg, nawet jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji, wyprowadzi nas i co więcej, zniszczy te wszystkie siły, które przeciw nam powstały. Więc dlatego jest ważne kształtować swój charakter, ponieważ to, co budujesz swoim darem, możesz ocalić lub zniszczyć charakterem. Kolejna rzecz to jest list Jakuba, czwarty rozdział i siódmy wiersz. Przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zły charakter sprawia, że w pewnych dziedzinach życia jesteśmy atakowani przez diabła i przez to osłabiamy się, ponieważ grzech, któremu wtedy ulegamy, osłabie nas. Prosty przykład, tak, jeżeli chcesz zobaczyć to tak a to jakieś duchowe, nie, nie do końca rozumiem, no to zaraz zrozumiesz bardzo prosto. Ktoś plotkuje często i przez to niszczy zaufanie u innych i traci relacje z ludźmi. Ponieważ on obgaduje innych i inni, wiesz, ludzie nie są głupi. Jeżeli on o kimś mówi źle, to prawdopodobnie jak mnie nie ma, to o mnie też mówi źle. Tak? Poza tym czasami mówi o czymś, co nie powinien mówić. Bo ktoś mu w zaufaniu powiedział, traci zaufanie, tak? Pamiętam taki moment, kiedy ja przeżywałem taki bardzo trudny czas duchowy. Ja zewnętrznie nic się nie działo, duchowy. I pamiętam, kiedy się modliłem, taka wyraźna myśl przyszła mi do głowy. Bóg mi powiedział, nie jesteś ciężko atakowany, jesteś źle chroniony. Pamiętam, że mnie to wstrząsnęło. Jak źle chroniony, to jakiś taki potężny atak duchowy przeżywał, tak trudno. I wtedy modliłem się, Boże, co to znaczy? I przypomniało mi się, że miałam złe nastawienie do pewnej osoby dopiero potem, jak to uregulowałem z tą osobą, ten cały atak skończył się o tak, w jednym momencie. Bo właśnie o to chodzi, że tu nie chodzi o to, że teraz mówisz, o ciężki atak duchowy, ja to diabł, demony, będę wyrzucał. Biblia ja mówi, jasno, poddaj się Bogu, a przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od Ciebie. Czyli jeżeli jakieś dziedziny życia nie są poddane Bogu, nie żyjemy według Bożych standardów, to wtedy diabł ma na nas wpływ i osłabiamy swoją satysfakcję z życia. Czyli to jest kolejny powód. Kształtujemy swój charakter po to, żeby być bliżej Boga, a dalej od diabła. Na samym początku, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 27 wierszu jest napisane i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I o co mi tutaj chodzi? Na obraz swój. Czyli człowiek miał odbijać Boży charakter, ale grzech Zatar to podobieństwo do Boga. Jest tak jakbyś, nie wiem, mówił Bóg, Bóg kocha, a samemu po prostu kogoś wziął za fraki i uderzył, pobił, tak, zupełnie bez powodu, nie w jakiejś obronie własnej, tylko tak bez powodu, to wtedy Twoje słowa przestają być wiarygodne. To trudno, trudno, tak? kiedy rodzic źle traktuje dziecko, to trudno mu później uwierzyć, że Bóg jest jego ojcem, ponieważ Bóg tak nas ukształtował, że pierwszy obraz Boga poznajemy przez kontakt z naszymi rodzicami. I to jak widzimy rodziców, tak później to przenosimy na Boga, w dodatku jeżeli słyszymy, że Bóg jest naszym ojcem, modlimy się ojcze nasz, po to jest oczywiście dane słowo, potem wspólnota Kościoła, potem Duch Święty, żeby zmienić nas ten obraz, tak? szczególnie jeżeli nie jest właściwy, ale to pokazuje, że Człowiek jest stworzony po to, żeby objawiać Boga. To trochę jak w tym takiej znanej anegdocie, że żona modli się o nawrócenie męża i ciągle mówi, dlaczego to się nie nawraca, że to po prostu, cytuję wersety biblijne, modlę się za ciebie i głoszę ci. A on mówi, ponieważ twoje czyny mówią głośniej niż twoje słowa. I tutaj jest pytanie: codziennie mamy wybory, czy odbijamy obraz Boga czy wręcz przeciwnie. Tak? Musimy, musimy się temu przyglądać, ponieważ nasz charakter jest ważny. Nasz charakter objawia się w takich, można powiedzieć, czterech sytuacjach. Pierwsza sytuacja to jest wtedy, kiedy nikt nie widzi i nie wie, że jesteśmy chrześcijanami. Kiedy w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze Jezus mówi 6-6, a gdy się modlisz, wejdź do komory, zamknij drzwi, módl się do ojca, który widzi w ukryciu, a ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest takie pozytywne, ale te są negatywne. Są rzeczy, których ludzie nie widzą i pytanie, kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy. Drugi moment, kiedy objawia się nasz charakter, coś, co nam mówi o nas samych, to jest, kiedy odnosimy sukces. Ewangelia Łukasza 10,27. W Ewangelii Łukasza mamy taką sytuację, kiedy odnosimy sukces, czyli kiedy siedemdziesięciu dwóch powróciło, przepraszam, ja powiedziałem dziesięć, dwadzieścia, siedemnaście powróciło owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc Panie, i demony nam są podległe w Twoim imieniu czyli mówi, odnieśliśmy sukces, poszliśmy głosiliśmy słowo, widzieliśmy cuda i znaki i wtedy rzekł Jezus do nich, widziałem jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, po skorpionach, po całej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Jezus potwierdza, dokonuje takiej typowej walidacji, jak to się dzisiaj mówi, czyli potwierdza, tak chłopcy, wszystko w porządku, moc Boża była, głosiliście słowo, zrobiliście spustoszenie w królestwie demonicznym ale w wierszu 20 zwraca uwagę na ich motywację. Wszak nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. Radować się mamy, tak to chodzi o nasz motyw, z relacji z Bogiem, a nie z naszych dokonań. Ponieważ jeżeli w centrum będą nasze dokonania, to one zajmą w końcu miejsce Boga. Był taki człowiek, nie będę go wymieniał z imienia i nazwiska, który miał potężną służbę uwolnienia, jednak tak się zafascynował tym, że on wyrzuca demony, że w pewnym momencie odszedł nawet od Boga. Oczywiście demonów już później nie wyrzucał, nie miał już tej Bożej mocy, natomiast właśnie w centrum stanęło On, Jego służba, a nie Bóg. Więc kiedy odnosimy sukces, jest wspaniale, mamy się z czego cieszyć, mamy za co dziękować Bogu, ale musimy pamiętać, że w centrum ma być Bóg, a nie nasz sukces. Trzecia rzecz, kiedy objawia się nasz charakter, to jest list do Rzymian 12, 17, 21, gdzie jest mówione o miłości do nieprzyjaciół. Nikomu złem za złem nie oddawajcie. Starajcie się o to, co dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli to można, o ile to od was zależy, nie zawsze zależy to od nas, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. I tam jest wiele, wiele innych przykładów, tak ale właśnie nasza reakcja na nieprzyjaciół pokazuje nam nasz prawdziwy charakter. I ostatnia rzecz, nasz charakter objawia się w trudnościach. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, siódmy wiersz mówi wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Więc Bóg troszczy się o ciebie i teraz chodzi o to, żebyś ty zrzucił swoje troski na Boga i zaufał Mu. W ten sposób, tak, przez te codzienne wybory, przez codzienne wypełnianie naszych obowiązków, przez codzienne okazywanie miłości, przez codzienne pokutowanie, kiedy zrobiliśmy źle, przez modlenie się o mądrość, miłość i moc, przez to wszystkie codzienne rzeczy, szare, codzienne, zwykłe rzeczy kształtujemy nasz charakter, który odbija coraz bardziej Boga lub który coraz bardziej zaciemnia obraz Boga. I dlatego teraz możemy przyjść i poprosić Boga o to. Boże Ty chcesz kształtować nasz charakter, Ty chcesz, abyśmy naszym charakterem odbijali na tym świecie obraz Jezusa Chrystusa. Panie, widzieliśmy dużo tutaj rzeczy, że słowa, jak co mamy być, i rozumiemy, że nie dorastamy do tego. Pokotujemy teraz przed Tobą. Prosimy Cię, przebacz nam. Ale uznajemy, że od Ciebie może przyjść moc. Potężna, nadprzyrodzona moc, która całkowicie nas zmieni. Oczywiście rozumiemy, Boże, że to będzie proces. Rozumiemy, że ta zmiana będzie dokonywać się właśnie w tyglu doświadczenia, w trudnych sytuacjach. Ale wierzymy, że od Ciebie mamy moc, że od Ciebie mamy Ducha Świętego, że od Ciebie mamy moc Słowa Bożego, że dzięki Twojej sile, dzięki Twojej mocy, dzięki Twojemu Duchowi jesteśmy w stanie to wszystko pokonać i że Ty dajesz nam to, co jest dla nas naprawdę najlepsze. Dziękujemy Ci za to Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.